Dokonaj wyboru. Dokonaj świadomego wyboru. Make a choice. Make an informed choice. Podjąć decyzję. Podjąć strategiczną decyzję. Make a decision. Make a strategic decision. Wywrzeć wpływ. Wywrzeć znaczący wpływ. Make an impact. Make a significant impact. Czynić postępy. Czynić znaczące postępy. Make progress. Make substantial progress. Popełnić błąd. Popełnić poważny błąd. Make a mistake. Make a serious mistake. Wprowadź różnicę. Wprowadź znaczącą różnicę. Make a difference. Make a meaningful difference. Stwórz plan. Stwórz kompleksowy plan. Make a plan. Make a comprehensive plan. Złóż sugestie. Złóż konstruktywną sugestie. Make a suggestion. Make a constructive suggestion. Podjąć wysiłek. Podjąć znaczny wysiłek. Make an effort. Make a considerable effort. Wyciągnąć wniosek. Wyciągnąć sensowny wniosek. Make a conclusion. Make a sound conclusion. Zrób wyjątek. Zrób rzadki wyjątek. Make an exception. Make a rare exception. Przedstaw argument. Przedstaw ważny argument. Make a point. Make a valid point. Złóż raport. Złóż szczegółowy raport. Make a report. Make a detailed report. Wygłosić przemówienie. Wygłosić poruszające przemówienie. Make a speech. Make an impactful speech. Robić zamieszanie. Robić niepotrzebne zamieszanie. Make a fuss. Make an unnecessary fuss. Zawrzeć umowę. Zawrzeć formalną umowę. Make an agreement. Make a formal agreement. Podejmij zobowiązanie. Podejmij długoterminowe zobowiązanie. Make a commitment. Make a long-term commitment. Przedstaw argument. Przedstaw przekonujący argument. Make an argument. Make a compelling argument. Skomentuj. Skomentuj wnikliwie. Make a comment. Make an insightful comment. Podjąć próbę. Podjąć zdecydowaną próbę. Make an attempt. Make a determined attempt.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 Make a major failure. Stworzyć projekt. Stworzyć projekt na dużą skalę. Make a project. Make a large scale project. Postaw diagnozę. Postaw trafną diagnozę. Make a diagnosis. Make an accurate diagnosis. Zrób miejsce. Zrób znaczną przestrzeń. Make room. Make considerable room. Wprowadź ulepszenie. Wprowadź znaczną poprawę. Make an improvement. Make a substantial improvement. Stwórz wartość. Stwórz znaczącą wartość. Make value. Make significant value. Stwórz dokument. Stwórz formalny dokument. Make a document. Make a formal document. Stwórz mapę drogową. Stwórz strategiczną mapę drogową. Make a roadmap. Make a strategic roadmap. Dokonaj obliczeń. Dokonaj precyzyjnych obliczeń. Make calculations. Make precise calculations. Podaj przykład. Podaj uderzający przykład. Make an example. Make a striking example. Zrób recenzję. Zrób kompleksową recenzję. Make a review. Make a comprehensive review. Stwórz przewodnik. Stwórz praktyczny przewodnik. Make a guide. Make a practical guide.